Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 57. Więzień, który śpiewał kantyczki, nazywał się Wincenty Serafinowicz. Jest to człowiek prosty, bez wychowania, obyczaju wiejskiego. Twarz jego pospolita, blada, odęta i smutna. Pochodzi z Litwy, z okolic Nowogródka, wzięty do wojska moskiewskiego, służył w niem wiele lat, później z wojska przetranslokowano go do Moskwy i tam zrobili go budnikiem. Pewnego razu, roku 1849, odwiedzili go kozak uralski, grenadier i pisarz wojskowy przyjął ich i uczęstował tem, co miał w swojej budce. Rozochoceni goście mówili o przykrościach swojej służby, skarżyli się na biedę, a kozak z tego powodu nazwał cara niesprawiedliwym tyranem i tym podobnie. Grenadier dodał coś więcej, a budnik nie był obojętnym świadkiem rozmowy, lecz Także krytykował ze swego stanowiska postępowanie cara. Po skończonej biesiadzie pisarz natychmiast wszystkich zadenuncjował i zacytował niepochlebne słowa o carze przez każdego z nich wyrzeczone. Aresztowano budnika, kozaka i grenadiera i oddano pod sąd. Badała ich komisja pod prezydencją pułkownika żandarmerii, nie zważając na zupełnie inne zeznania obwinionych, napisała protokół po swojemu, dodając wiele potępiających szczegółów, do których się nie przyznawali. Wincenty protokołu nie chciał podpisać. Kazali więc księdzu, którego przywołali do badania, upomnieć, i przekonać budnika, ażeby się nie zapierał i nakłonić do podpisania. Ksiądz po rozmowie z obwinionym upomniał komisję i wystawił jej sprzeczność protokołu ze zeznaniami. Próżnymi jednak były jego słowa. Komisja trwała w swoim uporze i niesprawiedliwości. Ksiądz, widząc iż nic jego wstawienie się obwinionemu nie pomogło, rzekł do niego. Nic ci w takim trudnym razie nie mogę poradzić, lecz jako kapłan przypomnę ci, iż i Chrystus niesprawiedliwie cierpiał, a my w jego znoszeniu cierpień powinniśmy go naśladować. Komisja wreszcie zmusiła Wincentego podpisać fałszywy protokół. Wkrótce potem przeczytali mu wyrok skazujący go na cztery tysiące kijów i dwadzieścia lat robót w rotach aresztanckich w Sweborgu. Kozaka i grenadiera skazali na mniejszą liczbę pałek i tylko na pięć lat robót w twierdzy. Cesarz wyrok potwierdził i został wykonany. Sweborga razem z innymi wysłali go do kopalni w Syberii. W Sweborgu aresztanci katolicy w Wielki Czwartek śpiewali pieśń, którąśmy przytoczyli. Posługi duchowne odbywał u nich ksiądz przyjeżdżający z Petersburga. Serafinowicz jest człowiek milczący. Mało i rzadko mówi. Ma głęboką wiarę, i miłość ojczystego obrządku religii, poczciwy, spokojny, nieśmiały, spłoszony niewolą, znajomości ani stosunków, nie szuka. Pieśni ojczystych nie zapomniał, chociaż przeszło dwadzieścia lat przebywa w Moskwie, nie zapomniał jak wielu innych mowy polskiej. Pomiędzy aresztantami w partii znajduje się jeden, który należał do sekty chłystów. Dowiedziałem się od niego kilka szczegółów o tej dziwnej sekcie, które później potwierdziły opowiadania Diaczka i wielu innych aresztantów. Wiara chłystów różni się od wszelkich innych wyznań i sekt moskiewskich. Początek jej jest niewiadomy. Secciarz wymienił nazwisko Fiją. Może to jest nazwisko człowieka, który dał jej początek. Chrystowie nie są chrześcijanie. Jezusa Chrystusa bowiem nie uważają za Boga. Podobnie jak Żydzi święcą sobotę i oczekują przyjścia Mesjasza. Różnią się przecież stanowczo i od Żydów. Uznają jednego niepodzielnego Boga na niebiosach, niewidzialnego i wszystko wypełniającego ducha. Cześć mu oddają w dziwnym obrządku. Na środku piwnicy stoi ogromna kać wody, a na ścianach wokoło goreją światła. Modlitwa rozpoczyna się od skoków, kręceń i derwiszowskich tańców. Gdy już znużeni padną na ziemię i dostatecznie odpoczną, śpiewają pobożne pieśni z ksiąg tajemnie drukowanych lub przepisywanych i chowanych w największym ukryciu. Odśpiewawszy pieśni, odpasują z bioder pasy rzemienne i obnażają plecy. Wtedy nauczyciel ich, nastawnik, przewodniczący modlitwom Naciska sprężynę w kadzi i ze środka jej wody wynurza się posąg Boga w siedzącej postawie, z ręką podniesioną ku czołu, na którym jest napis. Pobożni wyżają rzemieniami po wodzie i obchodząc wokoło, kać, biczują swoje plecy, wymawiając słowa chłyszczu, chłyszczu, chrysta iszczu. I myją się, jakby się przysposabiali na godne przyjęcie Mesjasza. Woda zaś uważana jest za tajemniczy żywioł i symboliczny tegoż przyjścia. Śluby małżeńskie wykonywają klęcząc, nowożeńcy miniają pierścionki, a kapłan, czyli nauczyciel, czyta nad niemi modlitwy. Właściwych księży nie ma w tej sekcie. Obowiązki duchowne wykonywa najdoświadczeńszy i najstarszy między nimi. Nazywają go nastawnikiem. Chłysty rozrzuceni są w znacznej liczbie w rozmaitych miejscach Moskwy. Znajdują się w Petersburgu, w Moskwie, w Kostromskiej, Jarosławskiej i innych guberniach przychodzącego do ich wyznania prowadzą tajemnie na swe nabożeństwo. Otaczają go szacunkiem, pieczęłowitością i hojnie zaopatrują jego materialne potrzeby, jeżeli jest w biedzie. Kilka tylko szczegółów udało mi się zebrać o chłystach, bo w Moskwie w ogóle wszyscy sekciarze, tym bardziej chłysty, ukrywają się i w największej tajemnicy odprawiają swe nabożeństwa. Z obrządków chłystów wnoszę, iż sektata jest niezręczną i dziwną mieszaniną chrześcijańskich, tureckich i pogańskich wyobrażeń. Fanatycy jak biczownicy, filozofowie jak arianie oczekują Mesjasza jak Żydzi, a podobni do Mahometan fizycznej modlitwie. Aresztanci jako ludzie przez rząd potępieni są malkontentami, a niezadowolenie swoje głośno między sobą i w rozliczny sposób wyrażają. Dzisiaj byłem mimowolnym słuchaczem rozmowy, z której podaję kilka szczegółów. Eks-żołnierz, a obecnie kajdaniarz, człowiek wymowny i śmiały, Opowiadał swoim kolegom różne zdarzenia, przez które chciał ich przekonać, że nie ma prawdy w obietnicach cara, a łaskawość jego jest tylko łudzeniem. Byłem w krąsztadzie mówił, i leżałem w Lazarecie, obok starego żołnierza, którego już dawno powinni byli uwolnić ze służby. Przesłużył bowiem dwadzieścia osiem lat, więc... Trzy lata nad termin prawem naznaczony, a chociaż nigdy w służbie nie był strofowanym, nie uwalniali go przecież, czy to przez nienawiść czyją, czy też z powodu zwyczajnego nieporządku i opieszałości wojskowej władzy. Wówczas właśnie, gdy obok siebie leżeliśmy w Lazarecie, przyjechał Mikołaj Pawłowicz do Kronstadtu, i odwiedził Lazaret. Stary i chory żołnierz podniósł się na swoje łóżku i prosił cara o uwolnienie ze służby. Przytoczył ten szczegół, że już trzy lata nad termin przesłużył. Car kazał prośbę jego zapisać. Żołnierz wyzdrowiał, lecz cóż, z Lazaretu wzięli go na odwach i oddali pod sąd. Oficerowie, ażeby nie odpowiadać za niesprawiedliwość, którą żołnierzowi wyrządzili, postanowili go zgubić. Sprawę jego inaczej przedstawili i datę wstąpienia jego do służby sfałszowali. Sąd za samowolne wyłamywanie się ze służby skazał biednego starca na dwa tysiące pałek i na pięć lat robót w aresztanckich rotach znam go, bo nieraz pracował z nami na wałach. A inne znowuż zdarzenie było takie, w którymś pułku armii, nazwiska nie pamiętam, pułkownik za małe przewinienie służbowe, zdegradował podoficera na żołnierza i bez sądu kazał go przepędzić przez ulicę żołnierzy, skwoś stroj. Ogromnie zbity, nieprawnie i niesłusznie pokrzywdzony myślał, że gdyby sam car dowiedział się o tym wypadku, niezawodnie wymierzyłby mu sprawiedliwość, a pułkownika ukarał. Lecz na nieszczęście inaczej skarżyć się nie mógł, tylko przez swego pułkownika. Był więc pewny, że skarga jego zostanie bez skutku, pułkownik jej wyżej nie pośle a mścić się na nim tym więcej będzie. Nie widząc żadnej drogi do sprawiedliwości cara, postanowił prosić o nią samego cara w czasie przeglądu. Stał we froncie. Car przejeżdżał przed szeregami i witał żołnierzy. Nadjechał ku pokrzywdzonemu i zatrzymał się, bo ten coś przemówił do niego. Wysłuchał cierpliwie skargi żołnierza i pojechał dalej, rozkazując zapisać imię i prośbę żołnierza. Na złe biedakowi wyszła ta skarga, bo za to, że nieprawną drogą, jaką instrukcja wojskowa przepisuje, skarżył się przed carem. Car kazał oddać go pod sąd, a sąd wydał wyrok na 1500 pałek. Ledwo skończył jeden aresztant opowiadanie, drugi także eks-żołnierz pochwycił wątek opowiadania i tak rzecz dalej prowadził. Służyłem w armii. Roku 1847 car w winnicy na Podolu zebrał do obozu czwarty korpus i robił manewra. Manewra się nie udały. Czar był w złym humorze i z ogromną grozą w obliczu pędził galopem przed frontem uszykowanych żołnierzy. Stary rekrut, który miał już czterdzieści osiem lat i miał synów mających po dwadzieścia dwa i dwadzieścia trzy lata, oddany został do wojska przez rozgniewanego za jakieś nieposłuszeństwo właściciela, chociaż synowie jego zdolni byli do wojska a on ledwo nogi mógł wyciągnąć. Otóż ten rekrut padł we froncie na klęczki przed carem, trzymając w ręku prośbę, której wymienił swój wiek, niezdolność, wspomniał o dorosłych synach zdolnych do służby i prosił o uwolnienie. W tej chwili, gdy rekrut padał na kolana, koń cara potknął się, potem stanął dęba. Czar się rozgniewał. Prośbę od rekruta kazał odebrać, a za niewłaściwy sposób, jaki obrał do podania prośby, kazał oddać go pod sąd. Żołnierze w ogóle nie mają prawa podawać próśb. Sąd zawyrokował go na dwa tysiące pałek. Rekrut nie wytrzymał tej liczby i w czasie egzekucji gmin moskiewski nazywa ją siekucyja, odsiekania, padł martwy. Otóż jest łaska i sprawiedliwość. Gdzie tu jej szukać? Wszystko jest fałszem i nic więcej. Zginęła prawda. Chłop z Niżegorodzkiego, człowiek roztropny, dodał do tego. Nie dziwno, że ich ukarali, bo wszyscy postąpili przeciwko prawu i jego formom, chociaż ich sprawa była dobrą. Lecz za cóż ci weterani, którzy pełnili lekkie obowiązki stróżów i sług przy gmachu cesarskiej biblioteki, zostali ze służby wypędzeni? Wiadomo wam, że jak się teraźniejsza wojna z Turkiem rozpoczęła, car wydał ukaz, ażeby dymisjonowani żołnierze, jeżeli zechcą, byli przyjmowani w powtórną służbę i za to obiecywał im różne nagrody. Będąc w bibliotece zapytał się weteranów, czy zechcą powtórnie wstąpić w szeregi w obronie cara i Moskwy prawosławnej. Weterani odpowiedzieli, że są już chorzy i karabina udźwignąć nie potrafią. Za to, że wyrazili niechęć do służby, chociaż ją wolno było wyrazić, kazał ich pozbawić miejsc, jakie zajmowali i we 24 godzin wygnać z biblioteki. Niezadowolenie aresztantów rzadko wyraża się w sposobie umiarkowanym, jak go tutaj podaliśmy. Przyzwoitość wstrzymuje nas od powtórzenia grubych wyzwisk ich niezadowolenia. Myliłby się jednak ten, kto by to niezadowolenie uważał za rzeczywiste. Są oni dopóty malkontentami, dopóki ich trzymają w kajdanach i za kratami. Skoro przejdą próg więzienia, są znowuż wiernymi, poddanymi. Z drugiej strony niezadowolenie ich jest szlamazarne i bierne, ogranicza się na mowie, dopóki im bezkarnie wolno mówić, a w Moskwie tylko w więzieniu można bezkarnie odzywać się o urzędzie, a nigdy nie nabiera charakteru czynnego niezadowolenia. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.